Wieszczony i polury, Z cytadeli Idą z góry Szeregami Woskie dzieci Idą Tułać się po śmieci Stala Widać już niestety Wieże Kościoła Elżbiety Więc Już zbliża się nam Odjazdu czas, choć uściska Jeszcze raz więc już zbliża się nam odjazdu czas, choć uściska jeszcze raz. Dzień wyjazdu już nadchodzi, matka z płaczu się zachodzi, z żalu ściska biedną głowę. Pan komendant ma przemowę na granicy Czarnogórza Czeka ich mi tręga duża, Bo już na nich tam Czeka srogi wróg, A więc prowadź, prowadź Bóg! Bo już na nich tam Czeka srogi wróg, A więc prowadź, prowadź Bóg! Hej, koledzy, dajcie ręce! Może was nie ujrzę więcej, może wrócę ciężko ranny lub dostanę krzyż drewniany. Może na stanie, gdzieś wąwozie na Bałkanie. Może uda się, że powrócę zdrów i zobaczę miasto lwów. Może uda się, że powrócę zdrów i zobaczę miasto lwów. Już wagony siadać każą, już jest otoczony strażą, już ci koce i chleb znoszą. a muzyka gra Bartoszu. Słychać świst lokomotywy, dajcie powrót mi szczęśliwy, Boże pozwól mi dożyć chwili tej, Bym do Polski wrócił swej. Boże pozwól mi dożyć chwili tej, Bym do Polski wrócił swej. Proszę Państwa, jak się nazywa pewne miasto w Europie, na wschód od rzeki San, godzinę drogi do Przemyśla, w którym powstało tyle pięknych piosenek, że można byłoby nimi obdzielić cały świat. Tyle przyśpiewek i ballad, sentymentalnych, patriotycznych, a przede wszystkim dowcipnych, no... Jak się nazywa to miasto? No, ta to jasne, ta Tajon! ta Ta Miasto snu! Tajon! to miasto snu, Gdy gdzieś usłyszę całe rączki, gorączki mam snu. ten Tajon! Park. Ten wschodni kark, to, to całe roczni ma na ponuk, bądź zdrów, ma tylko jeden luf. Hulaj, braci, fajno, gdy harmonia gra, wierna by pod pachi, mógł ci zdrowy da. Wszędzie, braci, i grudek, kliparów, monsalika ta tulaj, tanima jak na żrów. Kamień na kamieniu na kamieniu kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień! Trambaj za trambajem, Za trambaja trambaj, a za tym trambajem Jeszcze jeden trambolej, a za tym trambajem Jeszcze jeden trambaj… Stolik za stolikiem, ze stolikiem Tym stolikiem siedzi sieci alkoholik. Nocny pociąg. Trzecia klasa. W korytarzu ona, on, ona, postać rasa klasa. On jest siwilna szyk, bą, tą. Panie Rysiu. Słucham Pani Halinku, co jej rączki. Pan jest w wilniuk, to czemu się pan dostawiasz do tajojki? Oj, pani Halinku, wilniuk, nie wilniuk, ale po lwowsku to ja też potrafi bałakać. Ta panie Rysiu, co pan bujasz? Nocny pociąg, trzecia klasa, w korytarzu ona, on, ona postać, rasa klasa, on jest świlny, szyk, on ton. znaczy sijam panią, kocham, sobie przy tym niby niech w puszkach rucham, ona słucha, nagle ona głośno śmiech. Ta, co panu buja, to ja ta to daj pać spokój, to ja się na tym znam. Na te kawałki ja zamorowa, ja w sprawach serca doświadczeni mam. To po co tracić na daremnie i kocha, to wie Pan, co Pan zrób. No. daję Pan ze mną do mego i nim, co będzie, to weź Pan ze mną ślub. Czasem bywa, że z Lwowianku i nim spotka gdzieś, to o niej mówi Joj, kochanku, da ta, joj, tak czemu mi? Ta ja tu ci pójdę jutro, ale dziś pocałuj mnie Ta ja mój, ta ja szatu A ona z niego śmieje A ona z niego śmieje się <śm A ja się na tym znam, na te kawałki, a ja zamorowa. Ja w sprawach serca doświadczeni mam, to po co na daremni słowa? Jak bony mnie kocha, to wie pan, co pan zrobił. No? To... Ta weź pan ze mną ślub Ta czemu ci! Ojciec panny, co był żyźnikiem, zażynał świni, pod z kwikiem, gdy kres ich życia nadchodził bliski. Taki Pani był ojciec panny, panny Franciszki. A matka panny za ladu stała, co ojciec zabił, to dowoła? Więc synaderki, spądry i kiszki to była matka panny Franciszki. Ani daleko od ich zagrody. Mieszkał, sy, mieszkał, fryzjerczyk młody i co dzień rano kupował kiszki bo bardzo kochał panny Franciszki. We tajemnicy tatu wynikał nie dla fryzjera, córka żyźnika, bo choćbyś co dzień kupował kiszki, ty nie dostaniesz panny Franciszki. O! Ten straszny wyrok, jak wysłuchali, Z żalu si straszni roztypali. I chociaż byli w życia rozkryci, Postanowili zakończyć życi. Biedny fryzjerczyk zalał się łzami, Taj kupił kiszki ze stry. Nie nami, u tego dwa metry blisko I zjedli razem spaktu Franciszku Jak tylko zjedli, Sara poczuli, Że si tą cicho na pomost struli I że nadchodzi Kres życia bliski. Taki był koniec panny Franciszki! Nagli parowi za rogatkami W jednej mogili już leżą sami A napis głosi każdemu z bliska Tu leży fryzjer i jego Franciszka A napis głosi każdemu z bliska tu leży fryzjer i jego Franciszka i taki morał z tego wynika nie kochaj nigdy córki żyćnika bo choćbyś co dzień kubował kiszki to nie dostaniesz panny Franciszki! nie dla kota z nie córka rześnika, dla byle fryzjerka. Dajaj! Już chciałam powiedzieć, że konflikty społeczne na tle stosunku do rzemiosła kończą się tragicznie dla zakochanych nie tylko na lwowskim bruku. No ale dość tych pretensji międzyklasowych. Chciałam teraz Państwa wszystkich zaprosić na kliparów. Tam bowiem odbywa się prawdziwe, przedmiejskie Ponad klasowe wesele. Wychodzi za mąż... Mańka pryszcz! I miał mi paru frajdy znów. Ze śmichu aż mi w bóli brzuch. Hecowny widowisku, pryszmańki w weselisku. Bawiłem się jak anioł tam. Choć dziewięć dziur na głowie mam, a ty, Jośko, gwiszcz! Niech żyje mańka pryszcz! A muzyczka i no, a no, a bębenek, bom bum, bum A basurio, figo, fago, a klawiro, plum, plum, plum Czas wieczór, tam przychodzę już, ubrany szac w rękawi nóż. Kapujem jest Marcinku, jest Antoś z Katerynku. graju grają jakby z podłoga trzeszczy, tańczy lód. Lecz gdy przestaną, świszcz! Niech żyje, mańka pryszcz! A muzyczka, ino, ano, a bębenek, bom bom bom A rasunio, figo, fago, a klawiro, plum, plum, plum. plum. Starosta chwyta mnie przez pół i siłą, mocą pcha pod stół. Te, Jośko, chłopak klawy, napij się kapciukawy, kawy. hara wyszła nam do dna, w wychlała hebrata, lecz gdy nastanie świt, na kredy da nam Żyd. Ta muzyczka ino, ano, a bębenek bum bum bum, a basunio figo fago, a klawiro plom plom. A muzyczka i no, a no, a bum bum bum. A basunio i fago, a gladiro Tymczasem w stryjskim parku na festyni, tam zabawa, klawo płyni. Tam kucharek cała sić, tam się wezić smagę pić. W bliskim parku na festyni, tam zabawa klawo płyni. Tam kucharek, cała tam się pędzić, mogę pić. Ta w Szaliku, ta w Panama, ta razówka, ta znów dama. Każda ma dziś koron pięć i no bracie, Roma skręć. Obrał on siwan cuknowy, wysmarował z palcem głowy, Uy, łapa wiciel, uyi, wziął na łaby, nie szajku i do to... tej Ja przychodzę do tej róży, co masz lisza z brat róży, on nam mówi. Jak chcesz żyć, do Habiery do mnie przyjdź. Ja przychodzę do salonu, niby świnia do zagonu. łapawicy z łaby Tam coś mówić, taj się wstydam. Lękam przy niej, jak w kościeli Mówię do niej, mój anieli Moja miłość tak wezbrana Taka maśna jak śmietana Ona na to mu odrzecze Idź, sobie też człowiecze Nie miej ty nadziei Bo nie służysz przy kolei Na to mówi, bez przesady Właśnie taki mam posady Jak konduktor przy kulei Co do lampy na tyle I o... On na głupim inny robi coś tu jej się nie spodobi, Ulaj. a że ja już się spiam, więc Ulaj. na miłość byłem blad. Hollasomie znów po parku głowy trzyma, fest na karku znowu, babą z i właśnie rzadzaj, czu im! Rzekłam, Lwów miał 21 tysięcy panien służących, ale tylko 8 tysięcy robotników budowlanych. No czyżby dlatego u nich nie było kłopotów mieszkaniowych? Zaś sam kaden bandrowski kiedyś ponoć tak się wyraził o pannach lwowskich. Tylko we Lwowie najpiękniejsze kobiety i najlepsze śliwki na kompot. Śpiewajmy zatem o uśmiechniętych, może dlatego wydajnych budowlanych Lwowa. Na budowie ludzi mrobi! Co się dzieje? Kto nam powie? Z czego ten harmider gwałt? Może się wypadek stał? Może ciężki? Może lekki? Może wezwać żakaretki? Hej, siup! Wirwarwur! Szur, szur, powad, Nie! Co nie? Nie! Nie, niepotrzebny pogotowie, bo, bo tam glajka na budowie i dlatego taki szum, że bajura jest i rą. Na budowie bierci wajki, idźcie bawić się na glajki. Hej, sium, wirba dwór, szur, szur, popod do <grystanie> na pełen dół I tam ryczy jak ten woł A pod majstrzym mowy klekna Aj, pan architekt Hej, siu, wir, bar, Szur, szur pop, mur Tońku udaje paniaki, nosi w klapie waser wagi. robi lepszy to i do Wintla trzyma piąt. miszku śmiej, się do trzyma kień, jak patej. Hej, sił, wyrwa rwór, szur, szur, pop, pop, wszystkich, zaklówca, fajna, e, się wdrapał, więc Karolka za rok krzyk. Eee, zaświrkował, czy się W kącie prosi, mała Hej, siu, wir, mar, vor, szur, szur, A Bitolku szuka swetra, może ktoś mu go zasmytlał? Hej, panowie, to nie widz! W ciągle szukam, no i nic! Widok miały te sikorki, gdyby mu ktoś jest do portki! Ej, siu, wir, szur, szur, jak się bawić, to się bawić, portki sprzedać, frak zastawić. Kusz ten jeden chce czynić, dziś tu w la wisi. ten jeden bez wyjątku, hulaj, rulaj, daj w porządku. Hej, siód, wir, szur, szur, po mur. Sensacja! Oplotła jakaś mania świat I każdy kino zwiedzać rad I prawie co godzina Powstają nowe kina Tam bajka, fraszka, tu helios Tam korzo znowu drzesie w głos Przedstawiał dramat car Bondytos i gomar kopi Mańka daje kuks Nasz panuj pod kino luks Tam chodzą fest na na A każdy pan no ta panno manciu, chodźmy tam na ciemno, ja się kocam sam. Nie powiem, ali o, tak zawsze albo co. Sensacja, bo kilogra, a kawa, I pchają się wariaty, to wiedzieć chcą dramaty. Sensacja, bo co ruch? Zdradasz się, gładzi brzuch! Prowadzi kapralniańkę cud, choć koski na niej wód i mówi Kseniu durna! Bidę mu to Saturna! To jest teater, śmieszny fest i pościradło wielki jest i skacze na nim O! Co? Kubity, małpy, wsią! no, no, no! no. A Morec jedzie z małką w Niech Niech tobie będzie szwarce jur Mężegene kobiety, ty chcesz iść do ality Tam jest bileter gorny goj, co nie chce tringeld brać Ach, soj. To lepiej pójść do Sphinx Wejdziemy se na links Sensacja, bo Zdają się wariaty, co widzicie, co dramaty. Sensacja, bo kino gra, ha, się, pan. Właściciel widząc ruch, z radości gładzi brzuch. Proszę Państwa, czym się różni współczesny opolsko-sopocko-kołobrzeski protest Sąg? od typowej batiarskiej ballady. No. Panie Edziu. To ja i słucham pani Halinko, co Pani Halinko, to wiem oba z że ja po jestem, panie pani chłopaka. A pani mi tu każe, już ci fonia strugać, pani Halinko. Panie Piotrusiu. A słucham pani Halinko. Ten pański kolega to jakiś straszny myszygenek. Nie taki on straszny, pani Halinko. Kóżden jeden łapiducha z kliparowa, jak będzie chciał, to ja kości serdecznie porachuj. Panie Rysiu! Słucham Pani Halinko Cajeroński. Pan jest baciar, jakich mało, Pan mi na to odpowie. Panie Halinko, wygląda. Panie Halinko, to jaki ten tak z tego baciar? Tam nawet razówki przez swoje ryło do chawiry nie wyjdzie. Jola! A co to wyraźnie? Jola! Jola ty nie bij na swój Pani Chalinko. Jola, ty nie bajkluj, ty nie... Ty nie bajkluj staremu baciarydze, tylko mykaj mnie, no mykaj. Panie Rysiu, Pan durnowaty pomidor jesteś. Pani Halinko! O 12 godzinie, idę dysy przez lwów, Upiłem się na winie awantura znów, ale mi się nic nie stało, bo mnie chultaj jakich mało. Ale mu się nic nie stało, bo on i jakich mało. Bernardyński mijam plac, idzie jakiś graf. On mi mówi, patyarkusz, jarkusz, ja w paw, Aż i ten ku załamało, bo mnie holtaj, jakich mało. Aż i ten ku załamało. A co, bo mnie holtaj, jakich mało. Policaj i podnosi głos A ja zwijam kułak mój Policaja w nos Oaj. Aż mu w oczach pociemniało Prędzko w uchu Oaj. Bo to mało Ale mi się nic nie stało Bo mię patiar Jak ich mało Niedaleko o ja przez parkan chodz i pod krzakiem wonnych róż spałem całą noc. Rano Rusina zrywał i do panny poleciał. Ej, chłopczy na nie dróż O, co usa proszę śmiało O mnie chul i jak ich mało <śmienny> A, i się tam dostało Chociaż bacianko, jak ich mało